są informacje polskiego Radia 24. Lider Tisy apeluje o jak najszybsze zwołanie sesji węgierskiego parlamentu. Zapowiada też ścisłą współpracę z Unią. Papież kontra Donald Trump, prezydent USA, krytykuje Leona 14. Na stacjach jutro znów będzie taniej, poznaliśmy maksymalne ceny paliw. Minęła 15. Ewelina Kamińska, zapraszam. Miejsce węgier jest w Europie, mówi przewodniczący węgierskiej TISY Peter Modzior. Po podliczeniu niemal 99% głosów oddanych we wczorajszych wyborach opozycyjna dotychczas partia uzyskała 138 mandatów w 199 osobowym parlamencie. Lider TIS -y wezwał już prezydenta Węgier do jak najszybszego zwołania inauguracyjnej sesji Parlamentu. Nie możemy marnować czasu. Węgry znajdują się w trudnej sytuacji w wielu kwestiach. Dodał Peter Modior, który zapowiada też ścisłą współpracę z unijną wspólnotą. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała z kolei szybkie rozmowy na temat odblokowania unijnych funduszy dla Węgier. For me is very dla mnie bardzo ważne jest, abyśmy w, intensywnie współpracowali z nowym rządem węgierskim w sprawie funduszy, które muszą zostać przekazane, reform, które muszą zostać przeprowadzone, ale funduszy też, które mogą zostać przekazane, ponieważ naród węgierski na to zasługuje. Węgry mają zablokowane 16 miliardów euro unijnych funduszy. Do tego dochodzi jeszcze ponad 16 miliardów euro z funduszu pożyczkowego Safe na dozbrajanie. Spór papieża z prezydentem USA przybiera na sile. Leon XIV nie odniósł się co prawda bezpośrednio do słów Donalda Trumpa, ale podczas pielgrzymki do Algierii skrytykował naruszenie prawa międzynarodowego przez neokolonialne mocarstwa światowe. Kilka godzin wcześniej dodajmy, że amerykański przywódca krytykował papieża i opublikował kontrowersyjną grafikę, która przedstawia Trumpa jako Jezusa uzdrawiającego chorych. Edward Augustyn z Tygodnika Powszechnego podkreślał, że to wpisuje się w jego sposób komunikowania się ze społeczeństwem oraz ze swoimi wyborcami. Niektórzy będą pewnie oburzeni, może, może niektórzy zmienią odrobinę zdanie o od Trumpie, chociaż ci, którzy są jego wielkimi halami, to podejrzewam, że umiejętnie potrafią rozdzielić i powiedzieć, że papież to ma rację w tym, co się odnosi wiary i kościoła, a, a Trump jest politykiem i ma być skuteczny. Ludzie wierzą w to, w to, w to wierzyć. Nie obawiam się Donalda Trumpa, nie jestem politykiem, głoszę Ewangelię i nie zejdę z tej drogi. Tak papież Leon XIV odpowiedział dziennikarzom na prośbę o komentarz na słowny atak Donalda Trumpa. Izrael zaatakował karetkę libańskiego Czerwonego Krzyża na południu Libanu. Ranny pacjent zginął podczas transportu. Ostrzał uszkodził też kilka ambulansów. To drugi tego typu izraelski atak w ciągu kilkunastu godzin. Wczoraj izraelski dron zabił jednego ratownika, a drugiego ranił, gdy jechali karetką na sygnale w miejscowości Beit Yahun na południu Libanu. Samochód był wyraźnie oznaczony, a przed atakiem skoordynowano jego bezpieczny przejazd z misją pokojową ONZ, która z kolei załatwia bezpieczny przejazd z wojskiem izraelskim. Atak potępił Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, który podkreśla, że to poważne naruszenie prawa międzynarodowego. Libańskie Ministerstwo Zdrowia oskarża Izrael o celowe ataki na personel medyczny. Izrael się tego nie wypiera, ale utrzymuje, że to część jego walki z Hezbollahem. Bejrutu dla Polskiego Radia Milena rashid trzechab. Dodajmy, że od początku marca w izraelskich atakach na libańskie karetki i przychodnie zginęło około 80 pracowników medycznych. Ceny paliw znów poszły w dół. Jutro litr benzyny 95 na polskich stacjach może kosztować nie więcej niż 6 zł i 12 groszy, a litr benzyny 98 6 zł i 70 groszy. 10 groszy w porównaniu z piątkowym obwieszczeniem ministra energii potaniał diesel. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą we wtorek nie więcej niż 7,58. Rzecznik resortu energii Grzegorz Łaguna zapewnia, że rządowy pakiet CPN będzie obowiązywać tak długo jak będzie to konieczne. Gdyby pakiet CPN nie funkcjonował, ceny paliw byłyby wyższe nawet o złote 30 zł na litrze. Sytuacja na światowych rynkach paliw wciąż nie jest całkowicie stabilna, dlatego na dziś nie ma przesłanek, żeby wycofywać się z programu obniżającego ceny paliw. Za sprzedaż paliw powyżej ceny maksymalnej Krajowa Administracja Skarbowa może nałożyć karę do miliona złotych. Ponad trzy miesiące działania systemu kaucyjnego w Polsce i przeszło pół miliarda opakowań oddanych do punktów zbiórek. Wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska mówi, że dzięki systemowi zmieniają się nawyki konsumentów. Więcej odpadów przerabia się też na nowe rzeczy.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 ręcznie przyjmować puszki lub butelki i zwracać klientowi kaucję. To były informacje Polskiego Radia 24. Najwięcej przejaśnień na wschodzie kraju, w pasie od Warmii po Lubelszczyznę. Na zachodzie z kolei pochmurno i tak będzie do końca dnia, a na Pomorzu Zachodnim może też przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 10 stopni na wybrzeżu do 15 w Śląskiem. Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Sulęcinie i Poznaniu umiarkowana miejscami na południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze kraju powietrze głównie dobre, a na południowym wschodzie bardzo dobre. Do końca dnia będzie można normalnie korzystać z prądu. Ponad 60% energii w sieci krajowej produkują źródła odnawialne. W lasach w województwie zachodniopomorskim, lubuskim i części wielkopolskiego obowiązuje duże zagrożenie pożarowe. Klimat.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 Zapraszam Ewelina Kamińska. Autopromocja. Dzień w Polskim Radio 24. 9 minut po godzinie 15. Stan dnia. Za niespełna godzinę amerykańska marynarka wojenna ma zablokować cały ruch morski wchodzący i wychodzący z irańskich portów. Iran oskarża Amerykanów o piractwo. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, z kryzysem energetycznym, w Brukseli zebrali się unijni komisarze. Wyłączymy się teraz z korespondentką Polskiego Radia w Brukseli, Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego po tym spotkaniu się spodziewać? To nie było pierwsze spotkanie, pewnie też i nie ostatnie, ale to było takie yy, spotkanie unijnych komisarzy przed przyszłotygodniowym szczytem unijnym na Cyprze. A właśnie na tym nieformalnym spotkaniu przywódców na Cyprze 23 i 24 będzie m.in. dyskutowany temat wysokich cen energii. W związku z tym komisarze niejako dyskutowali już, co należałoby zaproponować państwom członkowskim. I w przyszłym tygodniu, też jeszcze dzień przed rozpoczęciem szczytu, czyli 22 kwietnia, Komisja Europejska przedstawi propozycje dotyczące działań, które doprowadzą do, które obniżą ceny energii. Ursula von der Leyen po tym spotkaniu komisarzy poinformowała, że nacisk komisji jest na koordynację i też przedstawiła najnowsze ustalenia co do kosztów tej wojny i tak komentowała. Nasz rachunek za importowane paliwa kopalne od początku konfliktu o ponad 22 miliardy euro. 44 dni, 22 miliardy euro, przy tym ani jednej cząsteczki energii dodatkowo. To pokazuje ogromny wpływ tego kryzysu na naszą gospodarkę. Nawet gdyby działania wojenne natychmiast ustały, zakłócenia w dostawach energii z regionu Zatoki Perskiej będą się utrzymywać jeszcze przez jakiś czas. Dlatego Komisja Europejska uznała, że konieczne są propozycje, które doprowadzą do obniżenia cen energii i które będą skoordynowane w całej Unii Europejskiej. Przede wszystkim co proponuje Komisja Europejska, na przykład wspólne zakupy gazu i surowców między państwami członkowskimi dzięki takiej specjalnej platformie energetycznej, która już wcześniej powstawała przy okazji kryzysu z 2022 roku. Podczas kryzysu energetycznego w 2022 roku ta platforma pomogła Unii zgromadzić 90 miliardów metrów sześciennych gazu, połączyła też nabywców z dostawami, umożliwiając przepływ 77 miliardów metrów sześciennych gazu. Czyli Unia Europejska nie zaczyna od zera, jeśli chodzi o koordynację w sektorze energetycznym, ale może ją usprawnić. Wśród możliwych działań także szefowa komisji yy wymieniła możliwość uwalniania przez państwa członkowskie zapasów ropy, e, wspólne decyzje, jeśli chodzi o napełnianie magazynów gazu, żeby nie było tak, że wszystkie nagle państwa członkowskie, choć jest zalecenie, żeby już zaczęły to robić latem, a nie dopiero po wakacjach, jeszcze przed, przed rozpoczęciem wakacji, to żeby nie było tak, że wszystkie nagle zaczną kupować gaz, bo wtedy automatycznie te ceny pójdą w górę. No i też szefowa Komisji Europejskiej wymieniła możliwość złagodzenia zasad pomocy publicznej, Pewnie przede wszystkim dla sektorów energochłonnych, ale nie tylko. Natomiast te zasady, złagodzenie zasad pomocy publicznej też będzie pewnego rodzaju oddechem i może doprowadzić do obniżki cen energii. Jeszcze jest też rewizja systemu handlu emisjami, uprawnieniami do emisji CO2, czyli rewizja ETS-u. Ale jak rozumiem, Komisja Europejska, nawet jeżeli coś przedstawi, no to do uzgodnień długa droga, a ta rewizja powinna być powinna być zakończona do połowy tego roku. A jeżeli chodzi o kryzys energetyczny, jak dotąd państwa unijne decydują się na rozwiązania indywidualne albo jej się nie decydują na taki krok. Z innymi Polska na przykład, mm -hmm, tak. prawda, obniżyła stawki podatku VAT na paliwa. To nie jest do końca zgodne z unijnym prawem, ale ja też o tym już informowałam wcześniej. No, Polska powołuje się na bezpieczeństwo energetyczne. Komisja z tym dyskutować nie może. Też za poprzedniego kryzysu energetycznego rząd Prawa i Sprawiedliwości utrzymywał obniżone stawki stawki prawie 11 miesięcy Komisja Europejska nie reagowała teoretycznie za naruszenie unijnego prawa to jest i postępowanie i sprawa w sądzie ale wydaje mi się że Komisja Europejska przy tym ogromie kryzysu który dotknął całą Europę nie odważy się żeby rozpocząć postępowanie o naruszeniu unijnego prawa między innymi przeciwko Polsce natomiast oczekuje że te wszystkie działania będą tymczasowe To jeszcze jedna kwestia krótko na koniec czy na brukselskich korytarzach instytucji unijnych po wczorajszych wyborach na Węgło że dało się dziś słyszeć głośne uf. Głośne westchnienie ulgi, tak. tak Niektórzy mówią, że może i butelki z szampanem. No, nie ulega wątpliwości, że Komisja Europejska czekała na zmianę. Um, nie chciała pomagać w żaden sposób Wiktorowi Orbanowi. Prezentów mu nie dawała. Sejfu nie zatwierdziła. Planu na wykorzystanie pieniędzy z Funduszu Dozbrającego um, Europę. Um, Węgry um, ubiegają się o ponad 16 miliardów euro. To jest trzeci um, wynik. Najwięcej Polska, potem Rumunia i następne Węgry. Nie odblokowała pieniędzy, a wręcz trzymała zablokowane fundusze. Oczywiście nie jest tak, że to było nie, nie było poparte żadnymi argumentami. No, Węgry lista zastrzeżeń pod adresem Węgier jest bardzo długa, czyli um, korupcja, nepotyzm, brak gwarancji, że te pieniądze zostaną unijne, wykorzystane w należyty sposób, oszustwa przy zamówieniach publicznych. To wszystko było powodem wstrzymywania tych funduszy. Więc Komisja Europejska nie decydowała, nie brała pod uwagę możliwości złagodzenia swojego stanowiska, też nie angażowała się w żadną debatę, żeby nie być oskarżoną o ingerencję z zewnątrz, ale trzymała mocno kciuki. No to, to jest, też nie odkrywam nie, jakichś tajemnic, ale oczywiście czekała na zmianę rządu, bo Viktor Orban to już nie tylko... Te relacje były wręcz wrogie z Komisją Europejską, ale już w gronie przywódców, co do tej pory nie było spotykane. Na szczycie w marcu wielu przywódców otwarcie potępiło Wiktora Orbana za to, że najpierw zgodził się na unijną pożyczkę dla Ukrainy, a potem powiedział, że właściwie to nie da zgody na przepisy, które pozwalały na przelanie tych pieniędzy, plus jeszcze blokowanie sankcji na Rosję. W ogóle taka otwarta już prorosyjskość. Na początku rosyjskiej napaści na Ukrainę Wiktor Orban w białych rękawiczkach jeszcze jakoś postępował, ale potem już się z tym potem nie był. W tak, tak, otwarcie wspierał Rosję, więc e, m, tak naprawdę nikt tu za Wiktorem Orbanem tęsknił, nie będzie. Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. A z nami jest teraz Patryk Gorgol, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana bardzo serdecznie. Spoglądamy na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a tam właściwie szykuje się, jeśli dobrze rozumiem, blokada blokady, bo Iran blokuje cieśninę Ormuz, a Amerykanie chcą zablokować irańską blokadę. Jak to rozumieć? Co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Donald Trump po fiasku rozmów, tych, które miały miejsce w Islamabadzie, Postanowił podbić piłeczkę, ale w inny sposób niż to robił do tej pory. To znaczy nie grozi bombardowaniami, chociaż naturalnie można jej wykluczyć. Amerykanie przesyłają um, jakby kolejne, e, kolejne zasoby wojskowe, więc nie można wykluczyć, że i w tym kierunku pójdzie ta eskalacja. Ale o co tutaj chodzi? O to chodzi, żeby. Iran oczywiście mógł dalej skutecznie blokować, ale jednocześnie, żeby Iran nie mógł zarabiać na eksporcie ropy naftowej, a jednocześnie, żeby pokazać państwom, które układają się z Iranem, że fakt, że opłacą Iran, nie spowoduje, że będą mogli swobodnie poruszać się tym szlakiem żeglugowym. Dlatego napisał Donald Trump w, na Platformie Społecznościowej, że ten, kto zapłaci Iranowi, ten nie zostanie po prostu przepuszczony. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że to, co widzieliśmy w ten weekend w Pakistanie, to była pierwsza randka tak naprawdę i jest spore prawdopodobieństwo, że strony powrócą do rozmów i będą dalej poruszały te kwestie. Dlaczego? Widać, że Iran zajmował bardzo wysoko, a jednocześnie Amerykanie Amerykanie dużo tych oczekiwań irańskich chcieli spełnić, więc tutaj kierunek jest oczywiście, powiedziałbym, że jak na to, co było w ostatnich tygodniach koncyliacyjny, jednakże w tym przypadku to Iran zaliczycował bardzo wysoko, chcąc przełamać Amerykanów w negocjacjach. Te kwestie dotyczące Ormuzu, a zwłaszcza programu atomowego, Amerykanie nie dali się przełamać, więc musiało zakończyć się fiaskiem. Ale obie strony według mnie miały to skalkulowane. A dlaczego? Dlatego, że zawieszenie broni zostało ogłoszone na dwa tygodnie, a minął tydzień. Mhm. Czyli jest jeszcze przestrzeń, jest jeszcze czas. Do pierwszej randki jeszcze wrócimy, ale chciałbym skupić się na blokadzie blokady. Gdyby do niej faktycznie doszło, to ucierpiałyby między innymi Chiny, do których surowce z Iranu docierały. Czy należy wychodzić z założenia, że Pekin jakoś odpowie? inaczej. Do końca tak naprawdę wycena tego, kto ucierpi czy nie w kontekście tego, co się działo w ostatnich 40 dniach nie jest taka oczywista, też dlatego, że były te doniesienia, były było zresztą bardzo ciekawe, że część statków płynących przez Cieśninę wyłącza transponder, czyli nie widać ich formalnie oczywiście, ale to nie znaczy, że one zniknęły, one dalej płyną. Więc my nie wiemy, ile tych statków do tych Chin dopłynęło w międzyczasie, ja nawet powiem panie więcej. Państwo, które uderza taka blokada i blokada blokady, to jest Pakistan przykładowo, który ma dobre relacje z Iranem i dobre relacje z Amerykanami. Przy czym ja nie wierzę w to, żeby Chińscy zdecydowali się na jakąś na jakąś operację wojskową czy na jakieś założenie sankcji. Bardziej przypuszczałbym, że to, co chce osiągnąć Donald Trump i amerykańska administracja, to jest to, żeby Pekin zaczął dzwonić do Teheranu, żeby pokazali, żeby odpuścili w pewnych kwestiach, bo, bo dyskusja na temat tego, czy Iran zamierza się odbudować za pieniądze, które będzie pobierał z cieściny, to było coś, co Irańczycy prowadzili do rozmów, a jednocześnie jest sporym problem też dla całego świata ponieważ tak jak zresztą było bardzo mądre i ciekawe wystąpienie mistrzostwa z Singapuru, który mówi, że cieścina Malaka jest dużo węższa niż cieścina Ormus. Jeżeli teraz przyjmiemy, że, że w każdym tego typu miejscu będą pobierane opłaty, ale oczywiście, że bojaste są miejsca, gdzie te opłaty są pobierane, na przykład Bostor czy Dardamele, czy, czy sztuczne akweny, więc w trochę innym reżimie prawnym czyli kanał sueski czy kanał panamski, ale jak gdyby jest kwestia tej swobody żeglugi, jako prawa, też prawa międzynarodowego, i, i chodzi też o to, też tym państwom nie jest zaangażowaną, żeby przepraszam za wyrażenie, nie rozwalić tego systemu. A czy to zamieszanie na Bliskim Wschodzie, czy kryzys energetyczny i blokada blokady zapowiadana nie jest, czy nie mogłoby być szansą dla Wenezueli? A, szansą, inaczej, no Wenezuela, Wenezuela chyba jest obecnie w tym miejscu, w którym um, władze tego państwa skutecznie przekonane przez Trumpa do współpracy z Ameryką, nie będą robiły chyba niczego, co, co jest pomyślnie Waszyngtonu. I w związku z tym ta Wenezuela będzie eksportowała, tak jak eksportowała wcześniej ropę naftową. Pytanie, co rozumiem przez szansę. No właśnie to, że o ile pojawiają się problemy w krajach Zatoki o tyle, Wenezuela mogłaby na przykład zacieśnić kooperację ze Stanami Zjednoczonymi i może Amerykanie mogliby się przekonać, żeby zainwestować w Wenezueli, bo na apel Trumpa, żeby amerykańskie firmy wzięły pod uwagę działalność w Wenezueli, entuzjazmu początkowo nie było. Może teraz by się mogło pojawić. Myślę, że amerykańskie firmy ich inwestycje, które są zresztą zawsze określone też przez rząd Stanów zjednoczonych, to jest coś, co jest w dużej mierze zależne od amerykańskich polityków. Jak amerykańscy politycy będą chcieli amerykańskie inwestycje w Wenezueli, to one po prostu będą. I naglasem mówiąc, należy się tego spodziewać, bo jeżeli... Jeżeli wyjąć poza nawias te wszystkie rozważania, a moim zdaniem całkiem słuszne, czy interes izraelski nie przeważał nad interesem amerykańskim, to jeżeli upatrywać gdzieś w interesu amerykańskiego, w interwencji w Iranie i w całym konflikcie zbrojnym, to była kwestia konfrontacji właśnie z Chinami, o czym pan redaktor wspomniał, i tego, żeby przejąć w jakiś sposób te zasoby ropy naftowej, które są w iranie I do tego konieczna byłaby oczywiście zmiana rządu albo właśnie taka sytuacja jak w Wenezueli, czyli wprowadzenie sytuacji, w władze tego państwa po prostu deklarują, że nie będą miały, miały w kwestii eksportu surowców sprzecznych interesów e, ze Stanami Zjednoczonymi. I to też jest powód, dla którego Chiny w cichy sposób popierają. Iran, ponieważ wiedzą, że poważna część ich eksportu pochodzi właśnie z Zatoki Perskiej i sytuacja, w której Amerykanie de facto będą zdecydowali, co gdzie i kiedy płynie, no nie jest na rękę. I teraz to też nie jest na rękę Pekinu, ta blokada blokady, dlatego uważam, że jest to dużo inteligentniejsze działanie niż to, co było czynione do tej pory, czyli grożenie, że bombardują jeszcze jedną elektrownię, jeszcze jeden most i teraz na pewno Irańczycy ustąpią. No nie ustąpią. W dalszym ciągu ja jednak uważam, że ta karta negocjacyjna jest na stole, bo wygląda na to, że obie strony nie zerwały definitywnie tych rozmów. Obie deklarują, że są niezadowolone, ale z drugiej strony, jeżeli mam sytuację wojenną, przyjeżdżają delegacje dwóch państw, to one na tej pierwszej rance pewnie chcą pokazać, że są nieugięte i nie będą łatwo ustępować, a nie, że łatwo szybko, sprawnie się odpowiadały, bo to znaczy, że, że ten konflikt nie był tego warty, gdyby jeżeli można go rozwiązać dwie godziny przy stole. Zresztą strona irańska między innymi zapowiadała, że ciąg dalszy nie jest wykluczony. A jeśli chodzi o to pierwsze spotkanie, dość krótkie, które zakończyło się bez właściwie żadnych wiążących ustaleń, czy to nie jest aby tak, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i tu górą jest Pakistan, który zaprezentował się jako kraj, który może mieć znaczenie na arenie międzynarodowej? Pakistan zaprezentował się z bardzo korzystnej strony, ponieważ pokazał światu, że jest jednocześnie w stanie utrzymać bardzo dobre relacje ze Stanami zjednoczonymi i z Iranem i wobec świata muzułmańskiego, że jest wpływowym państwem z własną agendą, wobec Indii, że jest w tym zakresie ważniejszym państwem, które może wpływać na los tego regionu. Indie zwłaszcza były niezadowolone. Przy czym ten, ten może nie wzrost znaczenia, ale to pokazanie tego znaczenia pakistańskiego, zresztą powiedzmy tak, że Pakistan jest państwem, które posiada też broń atomową, więc państwem muzułmańskim z bronią atomową, więc to jest też coś, co należy wziąć pod uwagę, że ten wzrost tego Pakistanu, ten, znaczy to pokazanie tego znaczenia Pakistanu nie jest wbrew Iranowi i nie jest wbrew Stanom Zjednoczonym. Tu też jest istotna kwestia. Pakistanowi zależy na tym, żeby ta sytuacja uspokoiła się z dwóch względów co najmniej. Pierwsze to jest to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli że Pakistan importuje olbrzymie zasoby surowców naturalnych właśnie przez Cieścinę z Zatoki Perskiej i one płyną przez Cieścinę do portów pakistańskich W związku z tym mają interes w tym, żeby nie było blokady, ani żeby nie było blokady, blokady, ani żeby nie było blokady, blokady, blokady. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że mają sojusz obronny z Arabią Saudyjską i nie chcieliby znaleźć się w sytuacji wojennej, zwłaszcza, że mają swoje interesy i problemy i w, i w, w ramach relacji z Indiami, w ramach relacji z e, Afganistanem. Zresztą o tych relacjach pakistańsko-afgańskich to już parędziesiąt lat co najmniej co najmniej słyszymy. E, więc tutaj Pakistańczycy rzeczywiście odegrali bardzo pozytywną rolę, no i są chwaleni zarówno przez Amerykanów, jak i przez Irańczyków. Także jest to wizerunkowo na pewno korzystne dla tego państwa. Załóżmy, że dochodzi do kolejnego spotkania, którego nie wykluczały obie strony. Kto ma Mocniejsze karty w talii. Donald Trump musi myśleć o zbliżających się wyborach połkowych. Z kolei Irańczycy muszą brać pod uwagę, że znów mogłoby dojść do bolesnych, śmiercionośnych ataków. W porządku. Więc teraz może rozważmy nie kto ma a, może mocniejsze, ale kto ma gorsze karty. Aha. Może, może w ten sposób do tego podejdźmy. Mianowicie tak, jak pan redaktor wspomniał, amerykański, amerykańska polityka i opinia publiczna w Ameryce są pułapką dla Trumpa. Większość e, wyborców amerykańskich nie popiera tej interwencji. Sam Trump zresztą e, odwoływał się do tego w czasie różnych kampanii wyborczych, że on jest inteligentniejszy od polityków e, demokratycznych i on w żadne wojny nie będzie wprowadzał e, Stanów Zjednoczonych. Tak? I dla niego trwanie tego konfliktu to są dwa problemy główne. Czyli pierwszy dotyczy tego, że ceny będą rosły i świat go będzie za to obwiniał de facto. A drugi, że opinia publiczna będzie po prostu nie po jego stronie, co prawdopodobnie znajdzie odzwierciedlenie w wynikach wyborów połówkowych do kongresu amerykańskiego. Tak, I to jest, i to jest, i to jest jego problem i czas tu jest dla niego... Nie, nie, nie, nie jest dla niego istotne też pod tym kątem, że na stole też jest jego wiarygodność i Ameryki jako sojuszników, którzy przecież, e, wobec sojuszników regionalnych, którzy znajdują się w dużo gorszym położeniu niż byli przed rozpoczęciem tego, tego konfliktu. Więc Amerykanie mają niewiele do wygrania, a w dodatku teraz jednym z celów Trumpa jest to, żeby odblokować cieślinę, która przecież przed konfliktem była odblokowana. E, I teraz w ramach tych negocjacji ma za odblokowanie ciśniny oddać coś konkretnego, czyli to pokazuje, że tutaj się jego karty pogorszyły. I teraz jest Iran. I Iran ma z kolei trochę inną perspektywę. O tyle, że oni pewnie byliby w stanie dłużej wytrzymać i wytrzymają kolejny miesiąc takiego konfliktu. Ale kosztem będzie kontynuacja totalnej izolacji gospodarczej tego państwa. To po pierwsze a po drugie zapaści gospodarczej tego państwa. Iran ma, jego gospodarka jest w fatalnym stanie. I dlatego jak widzimy to, teraz te rozmowy i patrzy, i oceniamy, o co one się załamały. One się nie załamały o to, co chcieli e, Irańczycy od Amerykanów, bo co chcieli Irańczycy od Amerykanów? Oni chcieli e, odbrożenia środków, oni chcieli sankcji. I w kontekście rozejścia się od stołu nikt nic nie mówił o sankcjach, nikt nic nie mówił o odbrożeniu środków, o innych rzeczach. Widocznie te kwestie, jakoś przechodzą. tak? I to jest to, o czym mówiłem, że uważam, że to Iran przelicytował w tym momencie, bo Irańczycy zażądali maksimum po prostu. Powiedzieli, dobrze, my zachowujemy prawo kontroli nad cieśliną Ormus, na co było jasne, że się Amerykanie nie zgodzą i nie ma żadnych ograniczeń na program atomowy i to było jasne, że Amerykanie się nie zgodzą. Czyli Ja uważam, że Iran testował granicę amerykańskich ustępstw, Amerykanie się nie ugięli, Zażądali, złożyli swoją ofertę, której Irańczycy nie przyjęli. I zaraz obie strony liczą na to, że właśnie Pakistan albo, nie wiem, Turcja czy, czy Egipt zaczną pomiędzy nimi mediować, proponować własne rozwiązania też po to, żeby każda ze stron mogła być twarzą. Ale to, co jest ważne, Iran siadając do stołu, musi mieć świadomość tego, że Amerykanie nie zgodzą się na to, żeby skapitulować przed nimi, przy stole negocjacyjnym, ponieważ Amerykanie nie mają aż tak słabej pozycji. Tak? więc tu jest też jedna irańska przewaga. W Iranie, irańskie państwo ma strategię wieloletnią i tam. To państwo. No oczywiście są to jakieś elementy demokracji, ale generalnie nie jest demokratyczne. O tyle amerykański prezydent patrzy się w perspektywie swojej kadencji i w tym kontekście no, to jest lepiej zorganizowane i to jest przewaga irańska. Czy dojdzie do kolejnego spotkania? Jaki skutek przyniesie blokada blokady? Jeśli do niej rzeczywiście dojdzie o tym wszystkim, na pewno jeszcze będziemy rozmawiać, bo sytuacja jest wszystko inne niż prosta i jasna. Patryk Gorgol, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zbliża się 15.30. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 15.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. To potwierdzenie europejskiego kursu Węgier, tak wynik wczorajszych wyborów, komentuje Peter Młodzior. Lider zwycięskiej partii TISA mówił w Budapeszcie, że głosowanie było nie tylko zmianą polityczną, ale też jasną deklaracją geopolityczną. Węgrzy potwierdzili, że ich miejsce było, jest i będzie w Unii Europejskiej oraz NATO. Cokolwiek myślał lub planował obecny skorumpowany, nikczemny i nieludzki rząd, niezależnie od tego, w jaki sposób próbował wyprowadzić, Dziś nasz kraj z Unii Europejskiej. Naród węgierski wczoraj dokładnie co do dnia, 23 lata po referendum w sprawie naszego przystąpienia do wspólnoty, wzmocnił pozycję Węgier w Europie i w Unii Europejskiej. Peter Modzior zapowiedział, że priorytetem jego rządów będzie odbudowa relacji z unijnymi partnerami oraz odblokowanie europejskich funduszy dla Węgier. TISA może liczyć w przyszłym parlamencie na większość konstytucyjną. Zbilansowanie wzajemnej wymiany handlowej oraz utrzymanie pomocy dla Ukrainy to główne tematy spotkania premierów Polski i Japonii. Donald Tusk przybył do Tokio wraz z polską delegacją po zakończeniu wizyty w Korei Południowej. Szef polskiego rządu chce poruszyć w rozmowie z Sanae Takeichi temat dalszej współpracy m.in. w dziedzinie najnowszych technologii, sztucznej inteligencji czy cyberbezpieczeństwa. To spotkanie zaplanowano na środę. Budowa portu Polska coraz bliżej. We wrześniu mają ruszyć prace zasadnicze. Na początek konieczne będzie przygotowanie gruntu i palowanie, czyli budowa fundamentów przyszłego terminala lotniskowego i węzła kolejowego. Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek podkreślił, że w tym roku rozpoczną się także inne prace.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 Według rządowych planów Port Polska ma zostać otwarty pod koniec 2032 roku. W pierwszym etapie lotnisko będzie mogło obsłużyć do 45 milionów pasażerów. Teheran oskarża Waszyngton o piractwo. To w reakcji na zapowiedź Białego Domu dotyczącą blokady irańskich portów. Działania marynarki wojennej USA mają się rozpocząć za pół godziny. Teheran zapowiedział, że obrona portów jest suwerennym prawem Iranu i zagroził zdecydowaną odpowiedzią. Z danych o ruchu morskim wynika, że dziś z Zatoki Perskiej wypłynęły dwa tankowce powiązane z Iranem. Przynajmniej jeden z nich przewozi ropę naftową. Dzień w Polskim Radiu 24. 33 minuty po godzinie 15.00. Dnia. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd Polakom pomordowanym przez Sowietów w 1940 roku. W obchodzonym dziś Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Muzeum Katyńskim odbyły się uroczystości z udziałem władz państwowych i przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego. Na uroczystościach była nasza reporterka Jana Stankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz na co zwracał uwagę, prezydent. Podczas apelu poległych w Warszawskim Muzeum Katyńskim prezydent Karol Nawrocki wskazał, że Katyń stał się symbolem dokonanej przez Sowietów straszliwej zbrodni na 22 tysiącach Polaków, którzy wiernie, wiernie służyli Rzeczypospolitej. Zbrodni wymierzonej w naród polski po to, aby Polska na zawsze zniknęła z mapy pamięci, mówił prezydent. Katyń to symbol zbrodni, która miała przerwać łańcuch pokoleń Polaków, bo zbrodni wymierzonej w kierunku do polskiej inteligencji, tych na których w fundamencie moglibyśmy budować wolną, niepodległą i suwerenną Polskę. Ale taka Polska w roku 1945 nie przyszła, ich już nie było, bo zamordowali ich Sowieci. Katyń to także symbol kłamstwa i sowieckiej propagandy, podkreślał prezydent Nawrocki. Przypomniał też słowa księdza Zdzisława Peszkowskiego, który szczęśliwie przeżył ludobójstwo katyńskie, że Katyń trzeba wyjaśniać, bo był straszliwym kłamstwem. Prezydent wyraził też przekonanie, że za wolność i rozwój Europy Zachodniej po zakończeniu II wojny światowej musiały płacić państwa takie jak Polska, Estonia czy Republiki Sowieckie. Tych państw, które doskonale znają Związek Sowiecki i które wiedzą dziś, że Federacja Rosyjska jest zagrożeniem dla wolnego świata, a Władimir Putin powtarza działalność Związku Sowieckiego na naszej ziemi. To jest oczywiste także w takim dniu jak ten dzisiejszy, kiedy oddajemy hołd ofiarom ludobójstwa katyńskiego. Z rozkazu Józefa Stalina funkcjonariusze NKWD wiosną 1940 roku zamordowali strzałem w tył głowy około 22 tysięcy Polaków wziętych do niewoli we wrześniu 1939 roku. Na dzisiejszych uroczystościach w Muzeum Katyńskim była Joanna Stankiewicz. Dziękuję serdecznie. Gość Polskiego Radia 24.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 na niezwykle długi czas akcja dezinformacyjna. Mówi się, że e, zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie to najdłużej e, funkcjonująca e, akcja dezinformacyjna. Dzisiaj jest to pojęcie... Bardzo modne, bo przecież pół wieku do momentu, w którym Rosjanie chwilowo tak naprawdę w geście jakiegoś odprężenia po upadku Związku Radzieckiego przyznali się do, do tej zbrodni. Dziś widzimy, że tak naprawdę sprawa katyńska wciąż jest, wciąż jest aktualna i pamięć o, o niej i budowanie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 ona źródłami sięga jeszcze premierze filmu Katyn Andrzeja Wajdy, 2007 rok. My tą akcję z roku na rok rozwijamy. To jest, wydaje się, takie działanie, którym przejawia się cały sens takiej no właśnie organicznej, sensownej działalności w ramach kultury pamięci, która nie powinna być tylko i wyłącznie wyspowa przy okazji okrągłych rocznic jubileuszy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 Bo jest, to, bo jest to artefakt, więc on ma też w naszej ocenie w czasach e, bardzo cyfrowych artefakt ma, ma, ma swoją siłę e, i po zainteresowaniu, także zapotrzebowaniu widzimy, że e, no, ten kierunek, który obraliśmy jest słuszny. To też pokazuje popularność żonkili, które wiążą się z powstaniem w getcie warszawskim. Przypomnijmy, wyjaśnimy, dlaczego guzik od munduru? Guzik, tak, bo to były guziki, które były odnajdywane w miejscach odkrywania e, masowych, mas, masowych grobów. To były guziki e, od mundurów e, ofiar, więc wydaje się, że e, no, siła tego, tego, tego, tego rekwizytu jest bardzo duża, bo jest to po prostu codzienny, pewien taki namacalny przedmiot. E,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 Yy, tak. I tutaj poruszył pan niezwykle istotną, nie, niezwykle istotny argument. w czasach, Dla zespołowa w Polsce. Yy, tak, to po pierwsze. A po drugie, rzeczywiście każda instytucja ma swój kanał komunikowania się i często w, w dobrze pojętym wydaje się interesie jest, yy, jest komunikowanie wielu spraw, a potem się okazuje, że się dublujemy. W ten sposób się yy, też ten impet wytraca. Yy, tak. Yy, generalnie polityka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 Y, gdzie ten temat był, y, był podjęty. Zbrodnia katyńska jest oczywiście no, pewnym pretekstem, bo tak jak wspomniałem, no, jest uznana za y, no, taką, y, y, książkowy przykład dobrze rozpisanej, systemowej y, y, akcji dezinformacyjnej. Y, natomiast to jest na tyle po, pojemne y, pojęcie i y, y, tak jak mówił y, Józef Mackiewicz, że tylko prawda jest ciekawa, to dzisiaj myślę, że ta prawda jest zagrożona no, najbardziej jak była w, w swojej historii, to znaczy w ogóle szanse próby, żeby, żeby ją zafałszować, zmanipulować, no to to jest niezwykle prosta, prosta sprawa w związku ze sztuczną inteligencją. Musimy mieć, tego, e, musimy mieć tego pełną świadomość i być może ta prawda, która jest, jest ciekawa, jest też no, ogromnym, ogromnym wyzwaniem. Kto i o czym konkretnie dyskutował dziś w Instytucie Pileckim?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 Którą trzeba, którą trzeba ćwiczyć, która nie zawsze jest domeną instytucji, no bo wiadomo, że instytucja jest często duża, strukturalna i tak dalej, natomiast nad, nad, nad tymi funkcjami, nad, nad zwinnością, nad odpowiednią selekcją danych, selekcją informacji, trzeba nieustannie pracować. Ma pan wrażenie, że trwający konflikt za naszą wschodnią granicą ustawia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 system wieloletni, od wielu lat sprawdzony, e, przepraszam za określenie, naoliwiony, jak, jak maszyna, a nasza, często nasze doświadczenie i też, e, ale też e, nasza wiedza, to często jest wiedza pochodząc, pochodząca z różnych urywków, z jakichś fragmentów, ze zgliszcz często. To jest też często, to jest, e, spotykamy się z tym, kiedy e, pracujemy na źródłach katyńskich. E, stąd też e, jest ta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 54 minuty po godzinie 15, a my zmieniamy jeszcze temat. Wracamy do wyborów, do wyniku wyborów na Węgrzech. Wpływ tych wyborów na polski wymiar sprawiedliwości komentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Liczymy, że w najbliższym czasie służby węgierskie podejmą z polskimi służbami pełną współpracę i ten azyl polityczny, który był ochroną dla osób podejrzewanych o bardzo poważne, przestępstwa w Polsce zostanie zdjęty, ten parasol ochronny przestanie działać i będziemy mogli te osoby postawić przed polskim wymiarem sprawiedliwości. W przypadku byłego ministra Zbigniewa Ziobro sytuację mamy inną, mianowicie prokuratura wystąpiła o europejski nakaz aresztowania i jest to w trakcie procedury.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 bo wiemy, że procedura będzie przebiegać tak, że sąd wzywa o to, żeby pełnomocnicy podpisali to zażalnie. To jest ewidentnie grana zwłokę i próba przeciągnięcia w czasie całej tej procedury, ale wiem, że sąd działa dzisiaj bez zwłoki. Dzisiaj prokuratura złożyła kolejne pismo, które jest takim pismem ponaglającym, biorąc pod uwagę także sytuację polityczną, która zaistniała na Węgrzech. Bo jeżeli mamy dzisiaj wynik wyborów i te osoby, które są ścigane będą próbowały, wiedząc, że w najbliższym czasie ten ich status może się zmienić, będą próbowały uciec. Więc my musimy także podejmować te szybkie działania po to, żeby nie szukać tych osób po całym świecie. Dzisiaj mamy ich w strefie Schengen. Wiemy, że zrobiliśmy wszystko na co pozwalały przepisy prawa. Że te osoby są pozbawione paszportów, więc moim zdaniem nie są w stanie legalnie opuścić strefy Schengen. Jeżeli będziemy mieli wobec drugiego z podejrzewanych ten europejski nakaz aresztowania, no to będziemy mogli łatwo go w ramach. Unii zrealizować. Mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, a Peter Modzior zapowiada, że Romanowski i Ziobro na Węgrzech długo nie zostaną. W studiu Jaremaja Mrożek. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym będziecie rozmawiać po 16? Coś o. się podobno na Węgrzech wydarzyło. <śmiech> Przede wszystkim właśnie węgierskie wybory, a sprawa polska. Bo tu mamy wiele wątków. Relacje Węgier z Polską, z Unią, no przyszłość Romanowskiego i Ziobry. Ale nie tylko, bo patrząc na zagranicę będziemy też mówić o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo za kilka minut Pocznie się amerykańska blokada e, cieśniny Ormus. Blokada blokady, dodajmy. Dokładnie tak. A z kolei w Polsce e, tutaj też ważne zmiany dla tych, którzy e, bywają e, u lekarza. ZUS zaostrza kontrolę zwolnień lekarskich. No i w życie wchodzą przepisy, które określają co można na L4A, co spowoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego. To ma być teraz takie bardziej e, uściślone. Zresztą sprawie służby zdrowia też poświęcimy sporo czasu. Temu uściślam, uściśleniu trochę poświęciliśmy czasu i okazuje się, że wcale jaśniej nie będzie, ale pewnie te wątki jeszcze się pojawią. Ja już za chwilę, a my już Państwu serdecznie dziękujemy. Spokojnego dnia. Do usłyszenia. Reklama. Josenna wyprzedaż w Media ekspert Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Nowa super hybryda BYD Atto 2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę.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 Ogłoszenie społeczne Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację